MOLIUM Wyznania Mola Książkowego Rozdział 12. Witam serdecznie w kolejnym epizodzie, w kolejnym odcinku, w kolejnym rozdziale audycji MOLIUM Audycji dedykowanej miłośnikom dobrej lektury, wielbicielom książek oraz, tak jak nazwa mówi, MOLOM książkowym MOLOM książkowym takim jak ja lub bardziej jeszcze intensywnym lub mniej. Wszystkim po prostu, którzy lubią czytać, lubią um, dyskutować o książkach, opowiadać, zagłębiać się w refleksję itd. i tym podobne. Mnóstwo, mnóstwo dygresji. Audycja molium jest również audycją pamiętnikarską, tak dla przypomnienia, taką dosyć prywatną, co ciekawe, chociaż publikowaną w internecie, a to jednak koncept, czy koncept wyszedł z takiego punktu, żeby były to nagrania. Takie dosyć spontaniczne, prywatne, żeby to nie były takie formalne recenzje książek, tylko bardziej taki zbiór spontanicznych przemyśleń, pełen swobodnych dygresji, różnorakich itd. i podobne. Także bardzo się cieszę, że aktualnie jestem już właściwie w trakcie nagrywania drugiego, mógłbym także, sezonu Molium, czyli drugiej dziesiątki po prostu. I jeżeli chodzi o dzisiejszy rozdział, to przygotowałem na jego cel dwa tytuły i tym razem będą to tytuły, które mam już za sobą od dłuższego czasu, a jeden z nich nawet um, pojawiał się w moim życiu kilkukrotnie i odegrał dosyć, dosyć, dosyć dużą rolę. Natomiast jeżeli chodzi o drugi tytuł, to zaskoczyłem się z nim po raz pierwszy i bardzo mnie zaskoczył. O jakie konkretnie książki chodzi, już niedługo opowiem. Co ciekawe, przygotowałem również jako taki smaczek dotyczący tych książek garści cytatów z nich, aby jeszcze bardziej konkretnie je zilustrować, co też jest tam zawarte, aby jeszcze bardziej precyzyjnie je Tobie przybliżyć. Być może zachęcić do lektury, być może dzięki temu będzie łatwiej stwierdzić, czy książka może Cię zainteresować, czy nie. Tak, chciałbym tak również bardziej, nieco bardziej pamiętnikarsko utrwalić moje własne wrażenia, refleksje, takie luźne spostrzeżenia wokół, wokół, wokół tych tytułów. Myślę, że dzisiaj, jeżeli chodzi o taki drugi, zwykle taki już hmm, tradycjonalny blok tematyczny, volume, czyli ciekawostki książkowe, to nawet nie jestem pewien, szczerze, czy w tym konkretnie rozdziale umieszczę takowy, czy nie. Także myślę, że to gdzieś tam spontanicznie wyjdzie w trakcie nagrywania tego odcinka. Tyle słowem wstępu, tak myślę. Hmm. Czas przejść do konkretów, do rzeczy, do dzisiejszych tytułów. I myślę, że rozpocznę od potęgi podświadomości. Tytuł dosyć znany, być może znany Tobie. Potęga podświadomości. Książka, która jest wznawiana, dodrukowywana po dziś dzień. Jest bardzo poczytna do dnia dzisiejszego jak najbardziej. Ja się bardzo miło zaskoczyłem, kiedy któregoś razu zobaczyłem tą książkę nawet w biedronce. Wow! To zrobiło na mnie autentyczny efekt. Wow! Jak zobaczyłem w biedronce potęgę podświadomości, zaraz później dowiedziałem się że to konkretnie wydanie, które tam widziałem, to nie było po prostu wznowienie, przedruk, tylko było to wydanie rozszerzone. To nie była ta potęga podświadomości, którą czytałem po raz pierwszy w moim tutajszym, teraźniejszym życiu, co miało miejsce w okolicach podstawówki. To była potęga podświadomości wzbogacona o różniste Artykuły autora Josefa Morfiego oraz jakieś tam nawet treści, które, jego własne treści, które wcześniej nie były publikowane, być może nawet nigdzie indziej. Także ta najnowsza wersja Potęgi Podświadomości, która w gruncie rzeczy wyszła dosyć niedawno, nie tak dawno temu na rynku, oraz co ciekawe jest również w wersji nawet audio, to po polsku mam na myśli. Po angielsku z pewnością też, ale jeżeli chodzi o nasz tutejszy rodzimy rynek, to tak, jak najbardziej ta rozszerzona wersja jest również w wersji audio dostępna gdzieś tam, to jest to wersja jeszcze bardziej ciekawa właśnie poprzez to pogłębienie czy poszerzenie, poprzez uwzględnienie tych dodatkowych tu i ówdzie artykułów autora, jakichś tam przemyśleń, notatek, miejscami nawet ekskluzywnych, czyli niepublikowanych prawdopodobnie nigdzie indziej. Dzięki czemu to dzieło legendarne zyskało jeszcze więcej na atrakcyjności, a jego potencjał się powiększył. Hmm. Słowem wspomnień, jeżeli chodzi o potęgę podświadomości w moim życiu, ja jestem zaskoczony i oczarowany, jak to się u mnie potoczyło. Dlaczego? Ona dlatego, iż przez większość czasu Potęga Podświadomości grała dla mnie, ta książka grała dla mnie taką hmm, nieco dalszą planową rolę. Jak wspominałem, zaczęła się od tego, że poznałem ją gdzieś, gdzieś w podstawówce. Już nie pamiętam dokładnie jak to było, wspominam tylko, iż prawdopodobnie z własnej inicjatywy pożyczył mi tą książkę Jakiś kolega klasowy Ja wówczas Raczej nic nie wiedziałem w ogóle o tym O tym tytule On mi po prostu to pożyczył Pamiętam dobrze jak wyglądało tamto Wydanie To było Wydanie w twardej oprawie Taki fikuśny formatik Dosyć taki hmm, Rzekłbym nietypowy Twarda, lśniąca Taka okładka Z głęboką czernią prawdopodobnie wydana przez świat książki. Hmm, bardzo fajnie to wyglądało, ładnie, elegancko. No i z tą książeczką wróciłem sobie pewnego dnia do domu i począłem czytać. Być może w toku tamtej pierwszej lektury właśnie zwróciło moją uwagę zwrócił moją uwagę konkretny fragment tej książki, którą była afirmacja pewna, rodzaj pewnej modlitwy. Myślę, że dzisiaj byśmy bardziej powiedzieli, że to była afirmacja. Taka afirmacja na dzień. Ona się świetnie nadawała na każdy nowy dzień, na jego rozpoczęcie w dobrym duchu, w dobrej wibracji. To tak zwróciła moją uwagę i mnie zainspirowało, że postanowiłem sobie tą afirmację zapisać, przepisać, na kartkę papieru i tak starałem się bardzo elegancko pisać, bardzo ładnie, dlatego że moje pismo też do jakichś najbardziej eleganckich nie należało, ale wtedy mi dosyć zależało na tym, żebym bardzo ładnie to oddał na papierze, żeby mi to jak najdłużej służyło, jak najbardziej czytelnie, bez tam zastanawiania się specjalnego. I używałem tej afirmacji, tej modlitwy swoistej, przez jakiś tam okres czasu. Później ta książka do mnie jeszcze prawdopodobnie powracała. Później, jeszcze później nadszedł etap tak zwanego sekretu, kiedy pojawiła się legendarna kolejna pozycja pod tytułem Sekret autorstwa Rondy Bourne. Pozycja, która odświeżyła rynek, mówiąc żartobliwie, bardzo, bardzo odświeżyła rynek. I jak dzisiaj o nim myślę, to jest to dla mnie fenomenalne i w jakim koncepcie został ten sekret stworzony. Czyli, że tak naprawdę to nie jest stricte książka sama w sobie. Ja dzisiaj, ja dzisiaj postrzegam sekret w ten sposób, że to nie jest taka książka sama w sobie, tylko bardziej takie przypomnienie czegoś, spojrzenie z wyższej perspektywy na to, co znalazło się w tej przestrzeni tyrakckiej, tu i ówdzie, na spostrzeżenia pewnych myślicieli, filozofów czy wręcz osób sukcesu, przedsiębiorców i, i tak dalej tym podobne, um, spojrzenie z góry na to wszystko i wyłonięcie, wyłuskanie pewnych wspólnych mianowników, które za tym wszystkim stoją hmm. i stworzenie takiego w efekcie, w rezultacie kompendium, które przedstawia pewną esencję, która się z tego wszystkiego wyłania, pewną taką uogólnioną mądrość, Jednocześnie w bardzo taki przystępny sposób pozbawiony w takiej hmm, takiej hermetyczności, że tak powiem. W bardzo przystępny sposób książka Sekret jest napisana. Zresztą sprawę tym bardziej ułatwia fakt, że istnieje film sekret, który już w ogóle jest bardzo, bardzo przystępny w odbiorze i bardzo chwytliwie stworzony, nakręcony opracowane, więc, więc to wszystko łącznie sprawiło, że, że ta koncepcja, która, którą sekret jest przesiągnięty i którą w zakresie zwie się prawem przyciągania, to wszystko sprawiło, że ta koncepcja została nie tylko odświeżona, nie tylko przypomniana, ale i została bardzo mocno zaprezentowana światu znowu dzisiaj, bardzo mocno i każdego, kto interes, kogo to zainteresowało, spotkała miła, prawdopodobnie bardzo miła niespodzianka, iż, iż to nie jest tak, że ronda wymyśliła koncepcje, koncepcje zawarte w sekrecie, tylko bardziej nam wskazała, że taka koncepcja w przestrzeni istnieje i istniała od bardzo, bardzo, bardzo dawna i ten, ten temat, tę tematykę poruszał już wiele innych osób wcześniej. Ona tego nie ukrywa, ona wręcz nam to prezentuje. Jak się przyjrzymy uważnie cytatom, który, od których ta książka jest właściwie pełna, to pod każdym cytatem mamy autora i możemy sobie tego użyć jako taką swoistą bibliografię, jako punkty referencyjne i samemu poszperać, zrobić jakiś głębszy research, jeżeli jesteśmy, czujemy się zainspirowani czy bardziej zainteresowani, pogłębiać po temat, pokopać i dotrzeć do wszelakich innych autorów. Hmm. No, Ronda gdzieś tam w biegiem czasu, oczywiście, wydała dalsze, dalsze pozycje, z którego to faktu również jestem bardzo zadowolony. Jeszcze bardziej to dużo entuzjazmu mi dało zetknięcie się z tymi pozycjami. Ale żeby akurat w tą dygresję tak bardzo nie wchodzić, dlatego że chciałem się skoncentrować przede wszystkim na potędze podświadomości, to wracając do, do rdzennego kierunku mojej wypowiedzi teraźniejszej, kiedy zetknąłem się z sekretem Rondy Bourne. To potęga podświadomości istniała dla mnie tak naprawdę na dalszym planie. Ja widziałem o jej istnieniu. Ona była, świadomość jej istnienia była dla mnie o tyle istotna, że to był mój osobisty punkt referencyjny, jeżeli chodzi o generał sekretu. Ja nie pamiętam teraz, nie przywołuję, czy potęga podświadomości, czy cokolwiek Josepha Murphy'ego było przywoływane w sekrecie, w formie jakichś cytatów czy coś takiego. Niemniej jednak. Dla mnie, dla mnie bardzo szybko skojarzyło się jedno z drugim. Sekret z potęgą podświadomości właśnie dlatego, że potęga podświadomości zrobiła na mnie wrażenie jako książka dosyć osobliwa na swój sposób. Kiedy nigdy wcześniej nie, nie stykałaś się z tym tematem, prawa przyciągania czy, czy mocy Twoich myśli, przekonań, szczególnie tych podświadomych nawyków myślania, to jeżeli to jest dla Ciebie temat całkowicie, całkowicie nowy, to jeżeli zaczynasz od potęgi podświadomości Józefa Marsego, to ta książka może właśnie wówczas wydać się Tobie taką dosyć osobliwą, dosyć osobliwą z pewnych względów, a nie mówicie, nie tylko w związku z tym, o czym jej autor pisze, ale również w związku z tym, jak on pisze o tym, w jakim tonie. On zawiera w swojej książce w gruncie rzeczy ogromnie rewolucyjne części, tak można by rzec, ale co bardzo ciekawe, robi to w bardzo oczywisty sposób. Pisze to, jakby to, to wszystko były oczywistości. Um, on, to, to nie jest książka wydumana w moim odczuciu. Potęga podświadomości Nie ma. Ja, czytając, stykając się tą książką, raz za razem w toku tego życia, nigdy nie miałem wrażenia, że ona jest wydumana. Że napisał ją ktoś, kto popisuje się swoją wiedzą, mądrością, um, hmm, bardziej na pokaz, yy, kreuje siebie na, na jakiegoś mistrza yy, góry, czy coś i prezentuje wiedzę tajemną. Bardziej miałem odczucie, że jest to normalna osoba, której naprawdę, prawdziwie zależy na tym, żeby dzielić się z innymi ludźmi pewną wiedzą, która może zrobić dużą różnicę w ich życiu. I jednocześnie, że tej osobie zależy na tym, żeby ten przekaz był jak najbardziej skuteczny. Tak jak powiedziałem, iż w Sekrecie Rondy Byrne było wiele, wiele, wiele przystępności. Jest to bardzo, bardzo łatwa w odbiorze książka jeszcze do tego dorzućmy ten film, tak również potęga podświadomości została napisana w tym samym duchu, w duchu bycia jak najbardziej przystępną, napisaną jak najprostszym językiem, nad którym nie trzeba będzie się zastanawiać, który po prostu będzie można przeczytać, można będzie z nim obcować i, i od razu przyswoić treści, które za sobą niesie. Więc hmm, Potęga podświadomości. coś się zmieniło u mnie, jeżeli chodzi o potęgę podświadomości um, z biegiem czasu? Jeszcze zanim to powiem, to taka ciekawostka, iż w dobie sekretu, tak jak mówiłem, byłem już świadomy tego, że w gruncie rzeczy, w sporej mierze, dla mnie sekret był taką powtórką z rozrywki, bliżej mówiąc, potęgi podświadomości, gdzie właściwie obie pozycje mówią o tym samym. Kiedyś nawet, jeszcze przed, przed epoką sekretową, także otobliwie znowu mówiąc, nagrałem audycję w sporej mierze poświęconą potędze podświadomości. I kiedy naszła owa sekretowa epoka, powróciłem do niej, gdzieś tam wyszperałem ją z archiwów, odświeżyłem, przypomniałem światu. I jeżeli chodzi o dzisiejsze molium, to jest ono Kolejnym przypomnieniem potęgi podświadomości jest to mój kolejny powrót do tej pozycji hmm. um. rewolucyjny na swój sposób. Dlaczego rewolucyjny? Dlatego, że o ile przez mnóstwo czasu, przez większość czasu w tym życiu, ta książka była dla mnie potęga podświadomości. Była dla mnie tak na dalszym planie jednak mimo wszystko. Ona nie zbyła na mnie takiego efektu wow. To była dla mnie mądra książka, wartościowa, ale ona gdzieś tam zawsze była w cieniu, jako jedna z tych wielu pozycji, które gdzieś tam tak naprawdę tworzyły sekretowy świat, który został, którego kwintesencja została przedstawiona w sekrecie rondy. To ile wcześniej ta potęga podświadomości była na dalszym planie, o tyle Któregoś razu zdecydowałem się ją sobie znowu ućwierć. Wtedy właśnie trafiła w moje ręce ta wersja poszerzona, o której wspomniałem. I nagle <śmiech> efekt wow, zdumienie, oczarowanie, jeszcze raz zdumienie, głębokie, głębokie, głębokie zdumienie. Gdyż okazało się, że moja kolejna lektura tej książki Zrobiła na mnie zupełnie, zupełnie inne wrażenie niż wcześniej. Otóż w toku tej lektury ja nie miałem odczucia, że to jest po prostu kolejna mądra książka. Nie miałem odczucia, że jest to kolejna wartościowa książka, gdzieś tam na dalszym planie tak naprawdę. Um, wręcz przeciwnie. Nagle znikąd, niestety, każde pojedyncze zdanie tej książki zaczęło mnie... Oczarowywać i fascynować swoją precyzją. Jak precyzyjnie zostały oddane treści. Bo już nie chodzi o to, że zostały oddane przystępnie, bo to jest dla mnie oczywiste. Nad tym się nie zastanawiam. To jest jakby bardzo łatwe do spostrzeżenia, że, że, że książka jest napisana w bardzo w taki przystępny sposób. Natomiast po raz pierwszy, podczas tej najnowszej lektury Potęgi i Podświadomości, po raz pierwszy w moim życiu odczułem, że jest ona napisana wysoce precyzyjnie. Po raz pierwszy w tym życiu odczułem, jak bardzo precyzyjnie jest ona stworzona i jak bardzo precyzyjnie są skomponowane te zdania, dobrane słowa, ubrane te wszystkie treści, wyrażone. Jak świetnie jest uchwycona esencja tematu, i to mnie bardzo pozytywnie poruszyło, gdyż, yy, i zrobiło na mnie taki efekt wow, że ja sobie zdałem sprawę, że ja nie kojarzę żadnej innej książki, która by była tak napakowana tak wysoce precyzyjnymi zdaniami. <śmiech> tak wysoce precyzyjnymi, yy, przystępnymi, ale przede wszystkim precyzyjnymi, gdzie w bardzo wysokim stopniu została oddana esencja rzeczy. Hmm. Uchwycona. I jak porównuję to z Sekretem yy, Rondy, czy, czy nawet i z jej następnymi książkami, to stało się coś niesamowitego dla mnie. Mianowicie z tego dalszego planu potęga podświadomości przeskoczyła dla mnie na plan pierwszy. <śmiech> Poprzez to, jak bardzo pozytywnie mną poruszyła, jak mnie yy, zachwyciła jej esencja i precyzja. Yy, wgląd autora jest to niesamowite. Jak pod mikroskopem zostało to wszystko położone, te pewne spostrzeżenia dotyczące właśnie tego schematu, świadomość, podświadomość, podświadome nawyki, myślenia jaki to ma wpływ na naszą rzeczywistość, iż w ogóle ma związek, jak duży to jest związek, jak to wszystko działa, jak można tym manipulować świadomie, żeby uzyskiwać pewne profity i i tym podobne. Książka oczarowująca stała się dla mnie książką oczarowującą Potęga Podświadomości i tak jak mówiłem, wyszła na pierwszy absolutnie plan do takiego stopnia, że dzisiaj jest to dla mnie z tych wszystkich książek rozwojowych, z którymi się do tej pory zetknąłem, mój number one osobiste, mój numer jeden, stawiam ją na piedestale, jest to najcenniejsza książka dla mnie, w moim osobistym takim rankingu, najcenniejsza, najbardziej wartościowa, najbardziej udana, yy, najbardziej precyzyjna, najbardziej trafna, że tak powiem, jeszcze inaczej rzecz ujmując, najbardziej trafna. Sam autor nawet gdzieś we wstępie pisze kilka słów yy, na temat własnego podejścia do tego, jak on chciał, żeby ta książka była napisana w jakiś sposób, o tej przystępności i tak dalej. W każdym razie, to jak trafnie jemu się udało i jak wielokrotnie jemu się udało uchwycić temat, to jest niesamowite dla mnie. Więc sprawia, że, że lektura tej książki świetnie się nadaje do częstego powtarzania. Jako świetny taki przypominacz. Jeżeli odnajdujesz się w tych treściach, to ta książka nadaje się jako świetny przypominacz, jako świetny motywator. Ogromna siła motywująca, gdyż jeżeli masz masę tak bardzo precyzyjnie ubranych treści, czyli innymi słowy, świetnych afirmacji, błyskotliwych, wysoce błyskotliwych, jeżeli masz masę wysoce błyskotliwych afirmacji pod ręką, to właściwie one się nie nudzą, one będą świeże non stop i będziesz mógł, będziesz mogła z nich korzystać, kiedy tylko chcesz. Ja dzisiaj przedstawię tylko gaz cytatów, ale tak naprawdę książka jest nimi napakowana. <laughs> I, I właściwie trudno jest wyłyskiwać z tej książki jakieś cytaty, które są szczególnie, szczególnie bardziej mądre, czy bardziej trafne od całej reszty, dlatego że w gruncie rzeczy większość tej książki jest wysoce trafna i wysoce błyskotliwa esencjonalna, więc, więc ona się świetnie nadaje tym samym do tego, żeby do niej wracać i wracać i wracać i używać jako taki właśnie motywator, jako taki jako taką odskocznię, napęd, inspirację, um, energetyzator, taki um, rewelacja. Ja jestem pod wrażeniem. A jeżeli chodzi o samego Josepha Murphy'ego, to co ciekawe, ja tak żartobliwie mówiłem w poprzednim rozdziale Molium o jednym z autorów, że on jeszcze koniuszkami palców stóp był w XIX wieku urodzony w ostatnich jego latach to jeżeli chodzi o Józefa Marciego to ten też w ogóle koniuszkami koniuszków um, ale jeszcze zdążył na XIX wiek, żeby przyjść na świat i um, co ciekawe zaczął pisać dosyć późno, można by rzec tak stereotypowo, bo chyba miał i po pięćdziesiątce, kiedy, kiedy wyszła jego pierwsza książka. Co ciekawe właśnie, Potęga podświadomości nie jest absolutnie jedyną pozycją Josefa Murphy'ego. Jest ich wiele. Właściwie to ponad 30 książek udało mu się napisać, stworzyć. I są to książki, które mają również pory potencjał tej błyskotliwości i mądrości. Niektóre tytuły szczególnie mnie zaintrygowały, jeszcze się z nimi, jeszcze, jeszcze ich nie zgłębiłem, nie sięgnąłem po konkretne książki, tylko zapoznałem się z listą tytułów i niektóre z nich mnie bardzo zainteresowały. Jeżeli chodzi o, o ten dorodok literacki Józefa Marciego, to nawet na naszym tutaj rodzimym polskim rynku są dostępne. Jego inne również pozycje, po które mogę zachęcić, żeby sięgnąć. Gdzieś tam na mojej teraźniejszej drodze mi również się to zdarzyło, że miałem styczność z jakimiś innymi pozycjami konkretnie Josefa i, i one również były dla mnie wartościowe. Także jeżeli chodzi o jego pióro, to jest co zgłębiać. Jest to zgłębiać definitywnie. Poza tym nie jestem pewien, ale czy nie jest aby tak, że jego twórczość nie należy do domeny publicznej, To jest ciekawe hmm, i intrygujące. Jest, jest pewnie szansa na to. Nie jestem pewien, ale myślę, że jest szansa, że w domenie publicznej, czyli w tej przestrzeni książek dostępnych jak najbardziej za darmo, które można sobie z internetu ściągnąć całkowicie legalnie, można już znaleźć te książki, gdyż były tak wydane dawno, odpowiednio dawno, żeby prawo autorskie pewne zostały zwolnione i żeby książka stała się powszechnie, bardzo, bardzo powszechnie, bezkonkurencyjnie, powszechnie dostępna dla ludzi, wychodząc jakby poza te ograniczenia nie tylko finansowe, że, że kogoś może nie stać, ktoś może nie mieć budżetu na, na to, żeby inwestować, ale są też ograniczenia bardzo proste, wynikające z tego, że nie ma po prostu do druków pewnych pozycji. Tak jak potęga podświadomości flagowe dzieło Józefa Massiego jest, jak wspominałem, po dziś dzień modnie, chętnie dodrukowywana, Tak o innych pozycjach tego autora prawdopodobnie powiedzieć tego już nie moglibyśmy. A jednak one są przecież równie, mogą być równie wartościowe i równie warte uwagi. Także no, domena publiczna, przestrzeń domeny publicznej, tych, tych swobodnie bardzo dostępnych książek może być takim remedium na tę sytuację jak najbardziej, może być sposobem, dzięki któremu te książki nie popadną w zapomnienie, tylko będą równie łatwo dostępne co wspomniana potęga podświadomości. Więc hmm, to taka ciekawostka, że jeżeli przypadła Ci do gustu <śmiech> potęga, to jest co zgłębiać. Bardzo, bardzo jeszcze, jeżeli chodzi o twórczość Josepha Maschiega, który tak na marginesie Pochodzi z Irlandii, tak jak jeden zresztą z autorów, o których opowiadałem w poprzednim rozdziale tej audycji. Hmm. Co dalej? Myślę, że przejdę do tej garści cytatów. Sięgnę po moje notatki i przeczytam tobie garść cytatów z tejże potęgi podświadomości, które sobie zapisałem i które. Zrobiły na mnie wrażenie. Mam tutaj też, też tak przy okazji w notatkach zapisany konkretnie rok, w którym po tej go podświadomości została wydana po raz pierwszy. Był to rok, tak dla ciekawości, 1963, w którym to czasie Józef miał 65 lat. Także hmm, stereotypowo dosyć późno. To nie była jego pierwsza książka jak najbardziej. Niemniej jednak no, dosyć późno, dosyć późno. Pierwszą książkę w 52, czyli miał faktycznie po 50, kiedy wydał pierwszą. Ciekawe, ciekawe. Jak dzisiaj sobie odświeżyłem informację o nim, to tam znalazłem, że, że on zaczął pisać, kiedy wszystko inne sobie poukładał. Można by tak że to Czyli kiedy się ożenił, znalazł partnerkę swojego życia i się z nią związał oraz zakończył studia z jakimś tam tytułem, to wówczas, wówczas jak miał już jakby te punkty, takie kluczowe, ułożone, to dopiero wtedy zaczął pisać, zaczął tworzyć tą jakby epopeję swojego tak naprawdę życia tutaj, co jest ciekawe. Jest tym samym świetnym przykładem na to, że, że wiele się jeszcze może zdarzyć w naszym życiu, a być może jego taki najbardziej płodny okres wcale jeszcze nie nadszedł. Można mieć po dwudzieste, po 30, po czterdziestce i nadal być przed i wcale nie za późno. Przypomnijmy sobie te ponad trzydzieści książek Józefa, jego owocną bardzo, bardzo, bardzo działalność. Ile on tam tego hm, dokonał yy, i co tym samym dał dla świata, co jest nadal dostępne i witalizujące. Hm. Także, także to jest taka swobodna refleksja, jeżeli chodzi o Józefa. Jeżeli chodzi o owe cytaty, to będą cytaty, które najbardziej na mnie działają, jeżeli chodzi o potencjał inspiracji, jak bardzo one mnie inspirują, czy pozytywnie poruszają, dają do myślenia. To są te cytaty, które dla mnie osobiście są najbardziej motywujące i które najbardziej do mnie osobiście, indywidualnie przemawiają. Dla Ciebie mogą być to oczywiście inne cytaty. Książka, jak wspominałem, jest ich pełna. To świetne, świetne źródło takich afirmacji, z których możesz sobie obficie czerpać i znaleźć coś dla siebie. Także jeżeli szukasz skutecznych afirmacji, inspiracji świetnej, motywatorów, to, to potęga podświadomości jest świetnym ich źródłem. Przechodząc do tych cytatów, Pierwszy z nich. To, co zasiejesz w podświadomości, zbierzesz w swoim ciele lub wokół siebie. To, co zasiejesz w podświadomości, zbierzesz w swoim ciele lub wokół siebie. Hmm. I dalej. Nie ustawaj, inny cytat, nie ustawaj w zasiewaniu cudownych ziaren w ogrodzie swego umysłu, a zbierzesz wspaniałe plony. Hmm. I wiecie co? Ten koncept zasiewania. Dlaczego akurat chcę daty? Zbierzesz, co zasiejesz. To osobiście ten koncept jakby metafory własnych myśli, wszystkiego, co wyrażamy, na głos, czy w jakikolwiek inny sposób, czy choćby w własnych myślach, również niewerbalnie, czyli własnych nastrojów własnych emocji, to na jakie emocje sobie pozwalamy, w jakie emocje się angażujemy, w jakie stany emocjonalne, w jakie nastroje oraz oraz dochodząc w którymś momencie do tych przekonań, do myśli konkretnych, do poglądów, do tego jak interpretujemy różne rzeczy, um, jaka jest nasza reakcja na różne rzeczy i tak dalej i tym podobne. To jest ogromny, ogromny, ogromny szeroki temat. To świetnym dla mnie okazało się porównanie tego wszystkiego do zasiewania, do ciągłego siania ziarna że tak naprawdę jeżeli jesteśmy świadomi, to ciągle coś produkujemy, chociaż częstokrotnie okazuje się, że robimy to z automatu, że nie mamy nad tym, nie trzymamy nad tym świadomej pieprze. I w efekcie czego okazuje się, że jeżeli chodzi o rozwój osobisty, rozwój duchowy, o tą świadomą kreację, to okazuje się, że motorem tej świadomej kreacji staje się po prostu bycie świadomym częściej. Samo to, samo to w sobie. Stać się świadomym częściej tego, co się myśli. Stać się świadomym częściej tego, co się wyraża. W jaki sposób to się robi. Nie tylko w jakich słowach, jakie się ma poglądy, ale i w jakim tonie, w jakiej wibracji, w jakim nastroju. W co ja jestem zaangażowany teraz? ja jestem teraz zaangażowany, nie tylko co mówię, nie tylko jak myślę, nie tylko w co wierzę, nie tylko czy więcej daję energii w wątpliwości, w zniechęcenie, czy, czy w myślenie pozytywne, w bycie dobrej myśli itd. itd. Czy więcej czasu inwestuję w, w dawanie mojej uwagi czemuś wartościowemu, pięknemu, inspirującemu, porywającemu, czy wręcz, wręcz przeciwnie. Czy w ogóle o to dbam? Jak jest, jakim jestem ogrodnikiem? jakim jestem ogrodnikiem, tak metaforycznie rzecz biorąc, to okazuje się, że samo sobie to właśnie bycie świadomym staje się motorem rozwoju duchowego, tej świadomej kreacji, ja to tak zwykłem aktualnie nazywać, świadoma kreacja, czyli, czyli posługiwanie się prawem przyciągania, sekretem, czy potęgą podświadomości, czy jakkolwiek nazwać, posługiwanie się pełną parą, Świadoma kreacja, przejęcie sterów, przejęcie sterów własnego życia, własnej rzeczywistości. No bo jeżeli jesteśmy świadomi, to dlaczego z tego nie korzystać? Tak, tak już abstrahując od, od całego tego horyzontu, że możemy czerpać z tego profity i samemu z pozycji bycia skazanym na, na to, co los nam da, przeskoczyć na pozycję kierowcy, na pozycję kreatora, gdzie sami wybieramy, co otrzymamy, to nie tylko o to chodzi, ale chodzi też o to, że jeżeli jesteśmy świadomi, to wydaje się, czasem wydaje się oczywistym, żeby po prostu z tego korzystać. I czasem wydaje się, że za każdym razem, kiedy nie jesteśmy świadomi, pozwalamy sobie, żeby, żeby działać nawykowo, automatycznie, odruchowo, to, to po prostu jakby jesteśmy uśpieni. Nie korzystamy z własnego potencjału, który mamy wbudowany w komplecie. Hmm. Więc, więc to zasiewanie, ten, to przyrównanie, metafora zasiewania, ona zrobiła, ona mi osobiście dużo daje, ona mi osobiście pomaga, kiedy uwielbiam sobie przypominać, lubię przypominać sobie to porównanie myśli, emocji, nastrojów, poglądów, wszystkiego tego do, do siania, że każdego dnia w każdej chwili, co robimy tak naprawdę, to siejemy ziarna, które będzie wzrastać, które będzie przynosić plony. Bez względu na to, jakie ziarna siejemy, to ono będzie przynosić plony. I teraz pytanie, jakiej jakości ziarno? Jakiej jakości jest to ziarno? I jaka jakość lub jaka jakość w tym naszym jakby zasiewie dominuje? Bo oczywiście, czym więcej wysoce wartościowego ziarna zasiejemy, no to tym więcej adekwatnego plonu zbierzemy. Nawet jeżeli trochę tam niskiego jakościowego ziarna zasiejemy, to jeżeli będzie go tylko trochę, a będzie dominowało ziarno wysoko jakościowe no to powinno być w porządku. Tak eufemistycznie mówiąc. Więc, więc ta metafora z ziarnem jest świetnym przypomnieniem dla mnie, że takie rzeczy jak własne myśli, emocje, nastroje wszystko w co inwestuje własną uwagę od rozmyślań wewnętrznych takich samym ze sobą po, po, po rozmowy po, po nastroje i tak dalej emocje to wszystko nie jest tylko takim chwilowym przypadkiem, że tak powiem to nie znika w przestrzeni zaraz po tym jak zostało powołane do życia tylko to ma pewną moc przyczynową to pada na glebę i to zostaje po prostu gdzieś tam zasiane, umieszczone i wzrasta. Także to nie znika. Ja mogę, ja mogę zapomnieć już o tym, co myślałem, co powiedziałem, czy w jakim byłem nastroju wczoraj. Ale te rzeczy same z siebie nie zapomniały. One metaforycznie mówiąc opadły na pewną glebę i zaczęły kiełkować. Powolutku, powolutku, albo szybciej, szybciej. Zależnie jaka gleba, zależnie jakie ziarna, zależnie ile tego jest, czy na przykład mamy całą kolonię negatywizmu nisko jakościowych ziaren, która sama siebie wzajemnie dopinguje i jeżeli tam coś dorzucimy to już w ogóle, o, tak hajtuje się jak ile. totalnie bardzo łatwo rozrasta się i wzrasta i rozplenia czy, czy to, no zależnie od tego jak ta nasza kolonia wygląda hmm, ja mogę o tym już nie pamiętać ale te ziarna opadły i wzrastają. I one tworzą moją rzeczywistość. Ja jestem tu i teraz. to podróżuję, mówiąc metaforycznie, w czasie. Nie tyle w przestrzeni, ale w tak zwanym czasie. Podróżuję, będąc jednocześnie zawsze tu i teraz. Podróżuję i się je ziarno. Mniej lub bardziej świadomie, mniej lub bardziej uważnie. To, czy, to czy ja. Jakby dam temu uważność, czy ja będę uważnym obserwatorem, jakie ziarna się je, czy będę to robił odruchowo, że będzie mi wręcz się przesypywać w, przez dziury w kieszeniach. Um, I wtedy może być problem, bo może to nie być tylko wysoka wartość. To jest zasadniczo obojętne, dlatego że bez względu na to, jak ja uważnym obserwatorem będę, ten proces zasiewania będzie trwał nieustannie. Ja nie mogę tego przerwać. Dlatego, że jestem ciągle świadomy. I przez sam fakt, że jestem ciągle świadomy, mogę nie być ciągle uważny, ale przez sam fakt, że jestem ciągle świadomy i produkuję, w cudzysłowie w uproszczeniu można by rzec, że produkuję pewne myśli, produkuję pewne emocje, czy jestem zaangażowany w nie, w emocje, w nastroje, myśli, poglądy, przekonania, wyrażam siebie w jakiś sposób każdego dnia. Tak czy inaczej. To przez to wszystko ja non-stop zasiewam coś sieje. Non-stop. Czy tego stę, czy nie? Nie można tego wyłączyć. Hmm. Non-stop. Żyjąc, non-stop siejesz. I teraz pytanie, pytanie tylko, jak dużą kontrolę masz nad tym? Jak dużą uwagę temu dajesz? Czy przykładasz w ogóle do tego jakąś uwagę? Czy obserwujesz to, czy dbasz o to, czy kształtujesz to wedle woli, żeby przejąć stery czy nie? Ale yy, ta metafora ziarna, zasiewania ziarna i zbierania plonów przemawia do mnie dlatego właśnie głównie, iż przypomina mi, że przypomina mi, że, że moja sama obecność na tym świecie to, że żyje. To, że żyje. Na przykład, że teraz mówię do ciebie, mówię do tego dyktafonu, przez ten dyktafon do ciebie, to, to ci trafia yy, chodząc sobie po pokoju, to to mi przypomina, że to nie ginie. Jak skończę nagrywać tę audycję i na przykład tak piję się jakiejś smacznej kawy, czy, czy zrobię coś innego, to y, mogę już nie myśleć o tym, że nagrywałem coś takiego jak Molium, rozdział 12, y, że byłem w to zaangażowany, że się tym pasjonowałem, że było to dla mnie bardzo przyjemne. Może mogę już w ogóle o tym nie pamiętać, nie myśleć o tym specjalnie, y, ale kiedy myślę o tym nim ziarna, to to mi przypomina że ja tego dnia zasiałem ziarno, które jest dla mnie bardzo cenne. Dlatego, że ja osobiście bardzo cenię ziarno pasji. Bardzo cenię ziarno namiętności, emocji pozytywnych, ekscytacji, entuzjazmu. To jest dla mnie topowe ziarno. Za każdym razem, kiedy jesteśmy zaangażowani w coś, to moglibyśmy określić, że jest naszą pasją, że nas porywa, że jest pasją naszego serca że uwielbiamy to robić, że kochamy to robić i że moglibyśmy to robić nieustannie, niemalże, albo naprawdę, że moglibyśmy to robić niezależnie od tego, czy ktoś nam za to zapłaci, czy nie. Bo to kochamy. To nie jest obowiązek. To jest coś, co naprawdę chcemy robić. I jednocześnie to jest dla mnie jedno z absolutnie topowych ziarn, jakie możemy w życiu siać, zasiewać. I jednocześnie jest to dla mnie Jeden z najlepszych sposobów na to, żeby zbierać najwspanialszy plon. Hmm. Dlaczego jeszcze pomaga mi ta metafora z zasiewaniem ziarna i zbieraniem plonów? Dlatego, że poza tym, że mi pomaga w byciu uważnym, przypomina mi o tym, że warto dbać, warto obserwować siebie, warto dbać o to, co się produkuje w cudzysłowie w uproszczeniu, w co się inwestuje własną uwagę, energię, to poza tym, że mi to przypomina o tym, że warto o to dbać, warto mieć na to baczność, patrzeć i sterować świadomie, to również jest to, potrafi być to pokrzepiające, że bez względu na to, gdzie jesteś tu i teraz, bez względu na to nawet, jaki masz teraz nastrój, może być to gorszy nastrój, jakiś niższy, bez, bez większego znaczenia, możesz przypomnieć sobie, że na przykład wczoraj zasiałeś lub zasiałaś świetne ziarno. I to, że teraz masz nieco gorszy nastrój, to nie wymazuje ci tamtego. To nie wymazuje ci tego faktu, że wczoraj zrobiłeś lub zrobiłaś coś niesamowitego. Coś wysoce wartościowego, że coś się świetnie tobie udało, coś cię porwało pozytywnie, że, że byłeś, byłaś w swoim żywiole i to było niesamowite. To tego nie zmienia. Ty ciągle podróżujesz, ja bym mógł tak powiedzieć. Każdy z nas ciągle podróżuje przez tak zwany czas, będąc notorycznie tu i teraz jednocześnie. I ciągle zasiewamy te ziarno, ale ten nasz zasiew, on nie znika. Są w nim oczywiście pewne tendencje, można by wyrysować, jakie mamy tendencje indywidualne, czyli tak jak wspominałem, jakie ziarno dominuje, ale, ale co też jest istotne, to to, że to nie znika. To, czego doświadczamy konkretnie w tej chwili, nie wymazuje tego, naszego dorobku, który mamy już za sobą. Um, więc, więc to jest pokrzepiające, bo, bo mając gorszy nastrój powiedzmy w danej chwili, mogę, mogę dzięki temu wiedzieć, że, że ten nastrój mi minie prędzej czy później. A gdy to nastąpi, mogę powrócić do moich poprzednich zasiewów bardzo wartościowych, wysoce, jakościowo. I wcale nie muszę zaczynać od początku. Wcale nie muszę zaczynać od nowa. Tylko po prostu podłączam się pod mój nurt. Jeżeli oczywiście takowy. Obrałem sobie, jeżeli zdecydowałem obrać sobie nurt w moim życiu. Że na przykład chcę, świadomie, to jest mój wybór. Chcę, żeby produkować pozytywizm, twórczość, kreację, kreatywność, chcę, żeby mi było dobrze w życiu. Jeżeli to jest mój świadomy wybór, to jest moja decyzja. Nie chcę być jak chorągiewka na wietrze, żagłówka pozbawiona steru. Uzależniona totalnie od tego, jak wiatr je Tylko chcę obrać kierunek świadomie i intencjonalnie, celowo. To jeżeli tego chcę, mam jakąś własną koncepcję. Jeżeli chcę wyrysować strzałkę, wektor, w moim życiu, że to jest moja intencja na to życie. Jakoś ogólna. Nie chodzi mi teraz o konkretnie, stricte marzenie, cel jakiś. Tylko o taką nadrzędną ideę, która mogłaby znajdować się na całym naszym życiem. Że nam ma być dobrze, a nie tak, jak wiatr zawieje. Ja chcę, że ja chcę, żeby mi było dobrze. A nie być, że tak powiem, ograniczonym od tego, co mi nas da. To jest istotne, że ja tego chcę. Bo jeżeli ja tego nie chcę, tylko mam taki powiedzmy um, pogląd, że to jak mi będzie w życiu, to zależy od okoliczności. Hmm. Jedni mają szczęście, inni nie. I tak dalej, tym podobne. To, to wtedy ja nawet nie daję sobie szansy, żeby otworzyć drzwi do pewnej obfitości. Żeby otworzyć drzwi do pewnego bogactwa. I wcale nie mam na myśli teraz tylko bogactwa finansowego żeby otworzyć drzwi do, do odczuwania przyjemności, do czegoś, co nas będzie pozytywnie poruszać i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy nawet nie daję sobie na to szansy, sytuując siebie z automatu w pozycji istoty totalnie zależnej od pogody, od warunków atmosferycznych, mówiąc metaforycznie. Hmm. Więc to nie jest tak bardzo istotne, jak bardzo skutecznym okaże się nasz wektor wyrysowany przez nas, nad naszym życiem, nasza nadrzędna intencja, że na przykład chcemy, żeby nam była dobrze, że uważamy, że zasługujemy na to. I to jest oczywistość. To nie jest tak bardzo ważne, jaki to będzie miało wysoki przekład na tak zwaną rzeczywistość. Nawet to może się wydać zaskakujące, ale to nie jest tak bardzo ważne, jaki to będzie miało przekład na naszą rzeczywistość. Duży, mały, czy to będzie się przekładało w danym momencie w dużym stopniu, czy w małym stopniu. Ważne jest to, że samo istnienie tego wektora, tej intencji nadrzędnej, nadrzędnej nad naszym życiem, powołanej przez nas świadomie, daje nam notorycznie szansę. Sprawia, że otwieramy drzwi, non stop, że chcemy je otworzyć. Jeżeli stoisz przed drzwiami, a nie masz intencji ich otworzyć, to bez względu na to, jakie bogactwo by się za nimi nie znajdowało, ty jego nie doświadczysz. Doświadczysz go wtedy, kiedy wiatr Cię tak zawieje, tak Cię kopnie, w mówiąc że potkniesz Cię o klamkę i akurat w taki sposób pod takim kątem, że otworzysz te drzwi przypadkowo. To wtedy faktycznie możesz doznać tego, co za tymi drzwiami jest. Bo tak Cię zawiało, <śmiech> że tak powiem. Ale to nie będzie celowe. To jest bezkonkurencyjne w porównaniu z sytuacją czy nieporównywalne właściwie, w porównaniu z sytuacją, gdzie ja stoję przed drzwiami, czy przed ścianą, w której jeszcze drzwi się może nie pojawiły, ale stoję przed tą ścianą z intencją, bardzo uważnie obserwując oraz mając tą aktywną w moim umyśle, w mojej świadomości intencję, że ja oczekuję najlepszego. Hmm. Że ja na to zasługuję, że to jest dla mnie oczywistość że jest nad moim życiem, wyrysowana przeze mnie samego. Nie przez jakąś niezależną siłę. przeze mnie strzałka, wektor ruchu, intencja życiem, Że to jest moja intencja nad moim życiem. Moje życie idzie w tym kierunku. Mi ma być dobrze. Jestem wartościowy. Jestem bezcenny. Ka I każdy jest. Każdy jest. I każdemu powinno być dobrze. Każdy jest bezcenny. I wartość ma niesamowitą w sobie. Taką czy inną. W taki czy inny sposób jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wariantów, w jaki wyraża się wspaniałość w każdej z istot. Ogrom zróżnicowania jest sam w sobie oczarowujący. Jeżeli teraz ja jestem tego świadomy i świadomie kładę nad własnym życiem tą informację, to mi nie umkną żadne drzwi, za którymi będzie znajdować się coś dobrego dla mnie. Coś dobrego dla świata. Hmm. To przynajmniej daje mi szansę. Rozumiesz tą różnicę? To daje szansę. Zwiększa radykalnie prawdopodobieństwo, że nic Ci nie umknie, co będzie mogło Ci pomóc wzrastać, co będzie mogło dać Tobie więcej przyjemności ekscytacji i tak dalej. A to się przekłada na profit dla świata, dlatego, że czym lepiej ty się czujesz, tym bardziej możesz korzystać z własnego potencjału. A czym bardziej możesz korzystać z własnego potencjału, tym bardziej świat będzie z tego czerpał. Będzie mógł w ogóle z tego czerpać. Więc to jest tak zwana sytuacja win-win, czyli sytuacja, w której obie strony są na dobrej pozycji. I istnieje sposób, żeby zmaksymalizować sobie prawdopodobieństwo, że będzie się samemu jakby miało największe szanse, żeby, żeby otrzymywać od życia dokładnie to, co się chce. Nawet jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, w danym momencie możesz stwierdzić, że, że mało się przekłada na tą rzeczywistość tego, co jest twoją nadrzędną intencją, to przypomnij sobie że masz przynajmniej ten wektor wyrysowany, masz przynajmniej tą szansę. Wszystko minie i w którymś momencie ty nadal będziesz uważny, ty nadal będziesz oczekiwał lub oczekiwała. Nadal be, mając ten wektor nad sobą, tą nadrzędną intencję w umyśle, w świadomości, w pamięci, nie umkną ci żadnych drzwi. Natomiast jeżeli odwrócisz od tego zwrot, i zaczniesz koncentrować się bardziej w stronę typu, że warunki są na przykład niesprzyjające jakieś. Fortuna, raz ci uśmiecha, raz nie. I tak dalej i tym podobne. I, i, i powiesz, że będziesz miał szczęście, okej, okay, wtedy, kiedy dobrze wiatr zawieje. No to wtedy nie za bardzo tych szans, nie za bardzo je masz, nie za bardzo tworzysz sobie te szanse. Dlatego, że stajesz się wtedy jakby świadomie rezygnujesz, siedząc w samochodzie na pozycji kierowcy, świadomie z niej rezygnujesz i, i jakby zabierasz ręce z kierownicy, hm. trzymając tylko nogę na pedale. Huh. Gdzie wówczas zajedziesz? To jest mnóstwo oczywiście możliwości, gdzie zajedziesz i możesz zajechać nadal do wspaniałe miejsca. Tylko pytanie, jak to porównać z sytuacją, kiedy chwytam kierownicę. I świadomie kieruję. Nawet jeżeli po drodze, do, po drodze będę przejeżdżał przez jakieś niesympatyczne tereny, przez niesympatyczne miasta, to przynajmniej będę miał tą świadomość, że ja nadal kieruję świadomie. Więc ja się, ja nadal kieruję z pewną intencją, która za tym wszystkim stoi, którą świadomie sobie obrałem. Więc ja nie zatrzymam się w niesympatycznym mieście, które jest dołujące, na przykład, które jest ponure, posępne, obskurne może. Ja się nie zatrzymam tam i nie zacznę się dołować, dobijać tym, jak bardzo to jest obskurny krajobraz. Tylko dlatego, że go doświadczam w tym konkretnym momencie za oknem. Tylko ja będę jechał dalej, bo ja będę wiedział, że ja to nie to miasto. Ja to nie jest to, co jest za oknem. Ja to jest to, co ja świadomie obieram. To jest tak jak następny cytat um, z Potęgi Podświadomości. W każdej chwili życia jesteś tym, co myślisz. Pytanie, czy jesteś okolicznościami, których doświadczasz. Czy jesteś sobą, którego wybierasz. Dając mnóstwo uwagi okolicznościom, oceniając je przede wszystkim i to stajemy się nimi na swój sposób. I wtedy ta nasza nadrzędna intencja schodzi na dalszy plan i w którymś momencie niknie, blednie. Bo znacznie bardziej ważne staje się dla nas to, czego doświadczamy tu i teraz. Hmm. I to jest na, nasz pierwszy filtr percepcji wówczas. Więc nasza intencja jest wyraźna tylko wtedy, kiedy pogoda jest ładna. Ale tak nie musi być. Możemy mieć inaczej filtry ustawione, inaczej spriorytetyzowane. Na pierwszym planie może być zawsze ten nasz nadrzędny wektor, nadrzędna intencja, nadrzędny kierunek, jaki chcemy obrać w życiu. To może być zawsze na pierwszym planie. I może być niezależne od okoliczności, od tej metaforycznie rozumianej pogody za oknem, od obrazków, od miejsc, przez które w życiu przejeżdżamy, podróżujemy. Może to być niezależne. I wówczas, bez względu na to, przez co będziemy przejeżdżać, będziemy mieli szansę. Bezkonkurencyjnie zmaksymalizowaną. Hmm. Będziemy mieli też taki profit, że zawsze bez względu na to, przez co będziemy przyjeżdżać, będziemy zawsze przebywać w świątyni samych siebie, w której panuje czystość, w której panuje pewna wizja. Ona jest tam zawsze. To nie jest, to jest pytanie, co ulokujemy w sobie. Czy to będzie po prostu odbicie zewnętrza? Czy to będzie raczej coś, co stworzymy samodzielnie? Niezależne od tego, co jest na zewnątrz. Mamy moc żeby tworzyć rzeczy samodzielnie, wizję kreować oraz utrzymywać w sobie, pielęgnować i żyć z nią jako nadrzędną nad naszym życiem, która nie będzie rzucała na to życie cienia, lecz światło. I której pięknem będzie to, że ona będzie niezależna. Będę miał tą wizję, w ładnych miastach oraz w miastach ponurych. Taką samą. Hmm. Co sprawi, że kiedy wyjadę z ponurego miasta na ładne, będę mógł z tego czerpać przyjemność. Nie wjadę do tego miasta w pozycji osoby, która jest, że tak powiem, jakby to rzecz tytułowana, może tak. Bo pytanie, gdzie patrzysz? Gdzie kierujesz wzrok? Nie możesz trafić w cel, jeżeli nie kierujesz, jeżeli nie obrałeś, nie ubierasz tego celu, jeżeli nie masz go na horyzoncie, uważnie. Mając ten cel przed sobą, tą nadrzędną intencję, jakąś myśl czy, czy sposób, jakbyśmy byśmy tokolwiek nazwali, mając to na ostatnią uwadze, lub przynajmniej często, masz największe szanse, żeby Twoje życie dawało Tobie najwięcej tego, co Cię interesuje, żeby otrzymywać najwięcej tego, co wartościujesz. Żeby Ci to nie umykało. Hmm. Lećmy dalej z cytatami. Niezbędne jest myślenie wybiórcze. Dopuszczenie do siebie wyłącznie myśli dobrych, uzdrawiających, inspirujących, radosnych i niosących szczęście. Zwróćmy uwagę, że tutaj Murphy nie pisze, że warto tak myśleć. Nie pisze, że to może być dobrym pomysłem, tylko on wręcz to tak dobitnie ujmuje, że to jest niezbędne, niezbędne myślenie zbiórcze. Dopuszczanie do siebie wyłącznie myśli dobrych, uzdrawiających, inspirujących, radosnych i niosących szczęście. To nie musi nas ograniczyć, nie musimy być jakby, nie musimy się stresować tym, tą restrykcyjnością. Niemniej jednak to, jak on dobitnie to ujął w tym cytacie, że to jest niezbędne, żeby myśleć wyłącznie o dobrych rzeczach. To daje do myślenia. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego on postanowił tak bardzo to zaakcentować, tak mocno, że aż użył określenia, że to jest niezbędne? Hm. Ja osobiście jestem zwolennikiem teorii, nie teorii, inaczej. Jestem zwolennikiem postawy, w której to, że coś istnieje, że czegoś doświadczasz, to Ciebie nie zmusza do myślenia o tym, do temu uwagi. Czy wartościowania tego, czy cokolwiek. Tylko sam fakt, że coś pojawiło się na Twojej drodze. Ja używam takiej metafory często, takiej wizualizacji, jeżeli mam komuś to wytłumaczyć, to lubię używać takiej dobitnej wizualizacji, która wygląda tak, że możesz wyobrazić sobie swoje życie i doświadczenia w tym życiu, jakich doznajesz. Jako podróż po pewnej drodze, czy po drogach, po miastach, bezdrożach i tak I teraz tak. Standardowa postawa, konwencjonalna postawa takiej typowej osoby żyjącej polega na tym, że cokolwiek znajdzie się przed nią na drodze do jedzenia to ona to zje. Ona to podniesie i zje. A powodem, dla którego to zrobi, będzie tylko to, że to się pojawiło przed nią na drodze. Czyli, jeżeli na drodze pojawi się stolik wystawiony przed luksusową restauracją, która serwuje posiłki za darmo, również luksusowe, obfite, taki szwedzki stół dla wszystkich, wyśmienity, wyborny, pyszny, i obfity. To jeżeli taki stół pojawi się przed taką osobą na drodze, ona sięgnie ręką po te posiłki i je zje, spożyje, doświadcze. Ale zrobi to tylko dlatego, że to się znalazło na jej drodze przed nią, w jej zasięgu. Jeżeli kilka kroków zaraz za rogiem, docierając tam, na ulicy pojawi się jakiś zgniły, robaczywy owoc, to ta osoba równie łatwo sięgnie ręką, schyli się i sięgnie ręką, po ten robaczywy i zgniły owoc i go również zje. Dokładnie tak samo przeżuwając, jak ten luksusowy posiłek, który jeszcze przed chwilą zjadła. A powodem, dla którego to zrobi, będzie dokładnie to samo. Czyli to, że ta rzecz się po prostu przed nią na ulicy znalazła. Więc nie ma innej opcji, niż tylko się schylić, podnieść i włożyć do ust. No bo takie coś się przede mną znalazło, więc muszę to zjeść. I to, co zjem, jak będzie to służyło mojemu organizmowi lub nie, to będzie zależało od losu. Co los postawi na mojej drodze? Czy ten luksusowy stół, czy to robaczywe jabłko powiedzmy, a może coś pośredniego. Obojętne, skala zróżnicowania jest bardzo, bardzo obszerna. I można sobie łatwo pododawać, co można znaleźć. Jeszcze inne przykłady, co można znaleźć na drodze. Moim zdaniem konwencjonalna postawa polega na tym, że bierzemy wszystko. Wszystko, co jest przed nami. Tylko dlatego, że się przed nami znalazło. Wszystkiemu dajemy z automatu uwagę. Nawet nie zastanawiając się nad tym w ogóle lub nie zastanawiając specjalnie. Po prostu bierzemy i jemy. Bo, bo to się znalazło w zasięgu. Bo to się znalazło pod ręką. To jest nasza droga. Taki los. Taka pogoda. Hmm. Jeżeli lecą liście jesienne wiatrem i zginiłe, zmurszałe, czy jakiś mech, czy co, czy jakieś potyki i akurat będziemy mówić na głos i coś wpadnie nam do ust, to nie, nie pozbędziemy się tego, tylko zareagujemy dokładnie tak samo. Będziemy to przeżuwać, przeżywać, przeżuwać i połkniemy. No bo los, los chciał, los skierował to w naszą przestrzeń i skoro mamy to w naszej przestrzeni, to znaczy, że że się tym żywimy, żywimy się wszystkim, co jest w naszej przestrzeni. Jak taki organizm pozbawiony świadomości, świadomości. Nie wybierający, tylko pozwalający sobie, czy obierający taką postawę automatyczną. Otwieram i zamykam usta, otwieram i zamykam usta. Takie życie. A teraz, jak to jest porównywalne z sytuacją, w której wędrując przez życie, Spożywasz tylko to, co Cię interesuje. Obserwujesz, co się znajduje w Twojej przestrzeni i wartościujesz to. Jak wartościowym jest zgniły, robaczywy owoc na drodze, a jak wartościowym jest luksusowy, pyszny, gorący, pachnący, aromatyczny i apetyczny posiłek, właśnie wystawiony, dostępny, swobodnie dla Ciebie. Nawet jeżeli mało masz tych luksusowych posiłków, to przynajmniej nie szkodzisz własnemu organizmowi, karmiąc się nieczystościami. Doskonale wiemy, jak możemy sobie szkodzić. Hmm. Możesz nawet jeść mało, pamiętaj. Możesz nawet jeść mało dobrych rzeczy. Ale jest ogromnym pokrzepieniem, że przynajmniej nie szkodzisz sobie co przynajmniej sobie nie szkolisz. Hmm. A jedząc, wybierając świadomie to, co jesz, to, co spożywasz, to, czemu dajesz swoją uwagę, to w duchu prawa przyciągania czy potęgi podświadomości wyznaczasz wektor, wyznaczasz trend, wyznaczasz tendencję w Twoim życiu. Jeżeli wierzyć w to, to wyznaczasz pewien kierunek, jakbyś mówił czy mówiła Wszechświatowi, co Cię interesuje poprzez to, jakie są Twoje wybory. Co z automatu bezkonkurencyjnie maksymalizuje Twoje szanse na to, żebyś doświadczał czy doświadczała tego więcej. Plus znowu przypomnienie, że zachowujesz tą czystość. Maksymalnie lub generalnie. Zachowujesz tam czystość, czyli szanujesz siebie. Nie karmisz jak leci, tylko szanujesz siebie. To jest szacunek. Jakby Ciebie zapytać, zrobić Ci taki psychotest, co uważasz, że jest Ci wygodne, żeby się żywić, to wydaje się oczywiste, że wszyscy byśmy wybrali, że to jest oczywiście ten luksusowy obfity posiłek, a nie coś, co się już dawno zepsuło i rozkłada. Ale czy tak naprawdę postępujemy w naszym życiu? Dalej cytaty. Karm podświadomość wyłącznie myślami życiodajnymi, a wymarzą one wszelkie pochodzące z przeszłości negatywne nawyki myślowe. I tutaj moje dopowiedzenie. Dlaczego? Dlaczego może tak być? Że jeżeli daję uwagę czemuś pozytywnemu, wartościowemu, to to może w którymś momencie nie tyle nawet zneutralizować coś toksycznego w naszym organizmie. W metaforycznie rozumianym organizmie, czyli w naszej istocie, w naszej świadomości. I to nie tylko może zneutralizować, ale może w którymś momencie sprawić, że te toksyczne substancje w ogóle znikną, zostaną rozłożone, wydalone. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem jedna z takich nadrzędnych prawideł fizyki duchowej, że tak powiem, że osobliwie, jest takie, że istnieje to, czym udajesz uwagę. To przede wszystkim ma wpływ to przede wszystkim tworzy, czemu dajesz uwagę, nad czym się koncentrujesz. A czym więcej tej uwagi czemuś dajesz, czym bardziej się nad tym czymś koncentrujesz, tym bardziej to coś jest płodne, żywotne w Twoim życiu, tym większą rolę w Twoim życiu odgrywa, tym większy ma na Ciebie wpływ, na Ciebie, na Twoją osobowość, na Twój stan psychiczny, fizyczny, emocjonalny, nastrojowy, jakkolwiek i na Twoją rzeczywistość, co się za tym przekłada. Ale Ty, jako świadoma istota, masz wybór, czemu będziesz dawać swą uwagę, czemu nie będziesz dawać swej uwagi i jak wiele tej uwagi będziesz dawać czemukolwiek. Masz wybór i możesz nie tylko wybierać, czemu dasz uwagę, czemu nie, ale możesz świadomie racjonować tę uwagę. Możesz stwierdzić, że coś jest warte adoracji i się maksymalnie w to zagłębiać. A możesz stwierdzić, że coś innego jest twojej uwagi w ogóle nie warte, w ogóle na nim nie zasługuje, w ogóle. Więc nie ma tematu, przechodzisz nad tym i jakby to nie istniało, to bardzo szybko niknie. Nie zdążyło zapłonąć, z iskierki nie zdążył zrodzić się ogień. Więc co się z nią stało? ale wdychając w którymś momencie piękny zapach i dając temu uwagę, adorując to, możesz znaleźć się w którymś momencie w sytuacji, kiedy jesteś otoczony tymi woniami, przesiąknięty. Zapach raju. <śmiech> wiele, wiele tych metafor moglibyśmy przywołać. To jest fascynujący temat. Hmm, co dalej? Nieskończona inteligencja, która obudziła we mnie to pragnienie. To jest początek następnego cytatu. To jest cytat, który ilustruje pewien mechanizm, o którym Joseph Murphy wiele, wiele w potędze podświadomości pisze. Mechanizm um, dotyczący naszych pragnień, naszych pragnień, naszego serca. Świadome podejście do tych pragnień ilustruje ów cytat. Nieskończona inteligencja, która obudziła we mnie to pragnienie, Kieruje mną i wskaże mi najlepszy sposób osiągnięcia moich celów. Wiem, że mądrość zamieszkująca w głębi mojej podświadomości reaguje na to, co czuję i czego się domagam, i urzeczywistni wszystkie moje pragnienia. Dzieje się to w atmosferze harmonii, równowagi i spokoju. Afirmując to każdego dnia, samo to, jak bardzo zwiększam sobie szansę. Ha. Jak świetnie jest ujęta ta afirmacja, jak błyskotliwie. Co mnie interesuje w tej afirmacji, to między innymi w jaki sposób konkretnie zostały sformułowane pewne kwestie. Na przykład, że pisząc o, o swoim pragnieniu, autor tej afirmacji ujął, tak to sformułował, że nieskończona inteligencja obudziła we mnie to pragnienie. Hmm. Czyli innymi słowy, autor tego cytatu uważa, że jeżeli czuje we własnym sercu, tak metaforycznie, poetycko mówiąc, jakieś pragnienie intensywne, to że już samo to nie zrodziło się z przypadku, nie jest zachcianką umysłu, lecz jest jakby takim dzwonkiem do drzwi. Twojego anioła stróża, Boga lub przeświata, jak wolisz, tej siły twórczej, która wszystkim jest wokół i Tobą włącznie. Wszystkim porusza, wszystkimi szturkami. Jest wszędzie, nie tylko poza Tobą, nie tylko na zewnątrz. Jest wszędzie i wszystkim. I Ty masz świadomość, jak ryba w wodzie, w oceanie nie będąc od Niego odseparowana, nigdy masz świadomość i możesz stwierdzić, mając tę świadomość, że czegoś konkretnego pragniesz. I możesz również być świadomym lub świadomą, iż to, że tego czegoś pragniesz, zostało spowodowane przez tą samą siłę, która dała Ci życie, która sprawia, że żyjesz która sprawia, że nic nie jest przypadkiem. Hmm. Dopatrywanie się działania intencjonalnego tej siły, jakkolwiek by ją nie nazwać, Bogiem, Wszechświatem, dopatrywanie, dopatrywanie się intencjonalnego działania tej siły już w punkcie uświadomienia sobie danego pragnienia, że ja czegoś pragnę, że ja czegoś pozytywnie pożądam, Czuję w moim sercu, że to jest mój kierunek. To mnie rozpala, to mnie pozytywnie porusza, to mnie ekscytuje. Uświadomienie sobie, że już w tym punkcie to samo jest już intencjonalnym działaniem tej siły. To jest jej przejaw, już to. A nie tylko moment, że ja wchodzę w relację z tą siłą wtedy, kiedy chcę coś zrealizować. To sobie sam wymyśliłem. To nie tak. Jeżeli słucham własnego serca, mogę wiedzieć, że to, co tam usłyszę, już to zostało tam ulokowane, usytuowane przez tą siłę. Bo wszyscy możemy postrzegać siebie tak, że wszyscy nią jesteśmy. I ta siła nas myśli w tym swoju, można by tak rzec. Można tak postrzegać, że wszyscy jesteśmy myślami Boga, przez świata. Jeżeli coś czujemy, hmm. Nie wymyśliliśmy sobie, nie jest to kaprys. Jeżeli coś czujemy we własnych sercach, irracjonalnie, to, jest po prostu, to zawsze jest irracjonalne. Możemy być tylko tego świadomi. Przyglądając się temu, można dojść do wniosku w którymś momencie, że my tego nie stworzyliśmy. My sobie tylko to uświadomiliśmy w którymś punkcie, że tego pragniemy. I to nie był nasz świadomy wybór. Jedyne względem czego możemy świadomy wybór podjąć, to to, czy będziemy w naszym życiu podążać tym kursem, czy nie. Czy będziemy słuchać się naszego serca, wsłuchiwać i, i usytuować to, co ona nam mówi na nadrzędnym poziomie naszego życia, żeby rzucało nam światło i dawało szansę, czy nie, czy będziemy to ignorować naturycznie lub nie będziemy przynajmniej przykładać do tego takiej wagi, żeby to było na pierwszym planie. To od nas zależy faktycznie. Ale to, co znajdziemy w sercu, moim zdaniem nie zależy od nas, tylko jest tam już było od zawsze, jest integralną częścią wszystkiego. Tej mocy, tej istoty, tej nadświadomości, którą właściwie lepiej określić wszechświadomością. Świadomością, którą, która jest wszystkim. Która wszystko tworzy. To tak trochę jak czasem się słyszało, że indianie czy jakieś inne jakieś plemiona yy, wsłuchują się w wiatr, w wietrze słyszą jakieś, jakieś rzeczy. Hmm. Tak możesz słyszeć się we własnym sercu. I jeżeli kojarzą ci, kojarzy Ci się słyszenie głosów z jakimś wariactwem czy szaleństwem, to pomyśl, czy naprawdę jesteś niepoczytalny, czy niepoczytalna, za każdym razem, kiedy zdajesz sobie sprawę, że czegoś pragniesz. Czy to jest niepoczytalne? Hmm. Skąd to się w ogóle wzięło, że czegoś chcesz? I że czegoś chcesz tak bardzo? Skąd to się wzięło? Jeżeli chodzi o te pragnienia płynące z serca, a myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie to zidentyfikować, które pragnienia płyną z naszych serc, wystarczy się wsłuchiwać w siebie, żeby, żeby potrafić to zidentyfikować, mieć dobry kontakt ze sobą, to hmm, świetnym pomysłem jest już tam dopatrzeć się świadomego działania intencjonalności i tej siły, która wszystkim porusza. Że to ona jest za to odpowiedzialna, że my pragniemy czegoś. Że to pragnienie w nas istnieje. To jest nasze przeznaczenie innymi słowy. To nie jest przypadek. To nie jest los na loterii, który może wygramy, a może nie. I będzie tym rządził przypadek czy rachunek prawdopodobieństwa. Możemy obrać inny kurs który da nam o wiele większe szanse moim zdaniem, kurs, w którym będziemy postrzegać nasze prawdziwe, najprawdziwsze pragnienia, najgłębiej z serca, jako istniejące z pewnego powodu. Jako nasze przeznaczenie. I żyjąc cały czas w tym duchu, przynajmniej maksymalizujemy szanse, nie przekreślamy naszego życia. Na zasadzie, że może się uda, może nie, ale potrzebuję sobie jakoś poradzić i, i dostanę tyle, ile się po prostu uda, tyle, ile mi milozda. I to będzie moją nadrzędną prawdą. Jakie wtedy sobie robię w ogóle szanse? A jak bardzo w ogóle wartościuję głos własny wewnętrzny? Nie bardzo wtedy. Nie bardzo czerpię z tego, że w ogóle istnieje coś takiego jak głos wewnętrzny. Głos mojego serca, jak to się mówi poetycko, nie bardzo z tego czerpię. A przecież wszyscy jesteśmy duchowymi istotami. Oczywiście możemy postrzegać siebie jako kupa mięsa, nieładnie mówiąc. Ale mamy wybór, jak będziemy siebie postrzegać. Hm. Więc jeżeli chodzi dalej o ten cytat, nieskończona inteligencja, która obudziła we mnie to pragnienie, kieruje mną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 To jest intencjonalność. To jest ten wektor, o którym mówię cały czas, dzisiaj. Czuję, czy ja jestem świadomy, że czegoś pragnę. I teraz co z tym zrobię? Odłożę na bok i przyjmę do wiadomości, że jak będę miał szczęście w życiu, to mi się to spełni. Całkowicie lub częściowo. Niektórzy mają szczęście, inni nie. Pogoda. Czy też obejmę taką postawę, że skoro ja to identyfikuję w sobie. To jest to moim przeznaczeniem. I ja automatycznie sytuuję siebie na tym torze. Zasługuję na to. I tak jak w tym cytacie, domagam się tego. To jest moja wytyczna. To jest moje credo. To jest moje przeznaczenie. Uważam, że powinno być mi dobrze w życiu. Uważam, że na to zasługuję. Uważam, że jestem bezcenny. I że każdy inny jest że każdemu powinno być dobrze. I mogę to coraz to coraz bardziej doprecyzowywać i doprecyzowywać zależnie od tego, co konkretnie czytam z własnego serca. Rysując coraz bardziej precyzyjnie ten wektor w moim życiu, tą nadrzędną intencję je oświetlającą. I tym samym moje życie będzie wówczas podróżą w której kierowca mocno trzyma dłonie na kierownicy. I bardzo uważnie i świadomie, z rozmysłem, tą kierownicą kieruje, porusza, wybiera, gdzie patrzy, jak długo i gdzie dąży, dokąd, dokąd, skąd, co zwykle przepełnia jego samego, jaką wizję w sobie nosi. Hmm. Dalej, cytaty. Pamiętaj, że rozmyślając o przeszkodach i ograniczeniach i trudnościach, działasz na swoją niekorzyść, gdyż zachęcasz swoją podświadomość, by reagowała zgodnie z twymi myślami. Jeszcze raz przeczytam. Pamiętaj, że rozmyślając o przeszkodach, ograniczeniach i trudnościach, działasz na swoją niekorzyść, gdyż zachęcasz swoją podświadomość, by reagowała zgodnie z twymi myślami. Czyli tutaj dotykamy tego konceptu, że ta siła twórcza, to jakkolwiek nazwać prawo przyciągania, potęga, podświadomości, cokolwiek, działa jak lustro. Nie interesuje jej wybieranie. To ty masz wybierać, bo ty jesteś świadomy. Natomiast to prawo wszechświata nadrzędne, czy jakkolwiek nazwać, już tak zatobliwie, działa tak, że to będzie po prostu odzwierciedlać to, co wybieramy. Mówiąc w dużym uproszczeniu. To będzie odzwierciedlać to, co wybieramy. To, czemu dajemy uwagę. Hmm. Więc oczywistym jest, że możemy doznawać bardzo zróżnicowanych rzeczy. W tym, tak po mówiąc, negatywizmów, przeszkód na przykład, trudności. I teraz pytanie: co z tym zrobimy? Czy zatrzymamy się nad tym, będziemy się tym frustrować, będziemy inwestować w to naszą wagę, energię, dobijać? Jak bardzo? sobie na to pozwolimy. Tylko dlatego, że to się pojawiło w przestrzeni. Pamiętasz ten koncept, tę metafory żywienia się wszystkim jak leci tylko dlatego, że się pojawiło na naszej drodze? Oczywiście czasem nie da się nie myśleć całkowicie, czy nie inwestować uwagi w jakieś ograniczenia czy przeszkody. Czasem jest trudno. Ale przynajmniej, jeżeli się staramy, to przynajmniej dajemy sobie szansę, żeby to minimalizować. Żeby mieć to mniejsze niż w przypadku, kiedy bierzemy wszystko jak leci. Więc przynajmniej możemy sobie tak nie szkodzić. A jeżeli doskonalimy się w tej umiejętności świadomych wyborów, to możemy w którymś momencie osiągnąć taki przyjemny poziom, w którym jesteśmy dosyć niezależni. I ten cytat konkretnie, niezależni od, od, od zmiennej pogody tutaj dopowiem. Teraz ten cytat, co przeczytałem przed chwilą, um, on ilustruje bardzo prosto fakt że tego lustra, które nie ocenia. Czyli, że jeżeli koncentruję się na tych przeszkodach, trudnościach w moim życiu, jakich aktualnie doznaję, powiedzmy, to wówczas robię dokładnie to samo, co w każdej innej sytuacji, w której jestem na przykład skoncentrowany na tym, co jest piękne, wartościowe, ekscytujące i tak dalej. Zasiewam ziarno. Sieję ziarno, cały czas. Jak mówiłem wcześniej, cały czas hm. I to ziarno, które się je w momencie, kiedy koncentruje się na trudnościach i przeszkodach, kiedy pozwalam im, żeby mnie drażniły, kiedy pozwalam im, żeby mnie dołowały i się wkręcam w to i angażuję i wciągam, zniechęcam i tak dalej. Kiedy pozwalam sobie zmieniać moje własne poglądy na życie to przez to, poprzez cień tych, tych trudności i, i przeszkód, zmieniam moje wartości nadrzędne. To, co? Ziarno, które wtedy się jest mniej skuteczne? Nie. Gleba przyjmie je tak samo chętnie, jak każde inne. W tym sęk, że ta metaforycznie rozumiana gleba przyjmie to ziarno równie chętnie. I równie chętnie sprawi, że to ziarno wykiełkuje. Bo gleba nie wybiera. Gleba przyjmuje to, co ty zasiejesz. A czy ty wybierasz, czy ty siejesz świadomie czy nie, to już nie jest gleby kwestia. Tylko Twoja. To zależy od Ciebie. Więc ten cytat bardzo prosto ilustruje, że, nie, że ten mechanizm, jakby nie jesteśmy od niego wolni w chwili, kiedy dajemy uwagę negatywizmom, kiedy dajemy uwagę trudnościom, przeszkodom, kiedy pozwalamy sobie na cokolwiek, co nie jest dobre. Właśnie zniechęcanie, dołowanie, frustracja, złość, nerwy takie rzeczy to my nie jesteśmy wówczas wolni od tego mechanizmu, który przyjmuje nasze ziarno i sprawia, że ono wzrasta. Nie jesteśmy wolni. Ten mechanizm cały czas aktywny. Cały czas jest aktywny. Więc warto pamiętać o tym również wtedy. I przypomnieć sobie, kiedy daję uwagę frustracji na przykład, przypomnieć sobie, że hej, ja teraz sieję ziarno frustracji. Właśnie teraz to robię. I ono tak samo może wykiełkować, jak każde inne. Jaki chce, żeby w moich plonach udział miało ziarno frustracji? Ile chcę, żeby tych frustracji roślin kiełkowało i wyrastało? Może nawet bujnie? Ile chcę tego? Ile chcę przeznaczyć miejsca w moim ogrodzie na chwasty? Na pewno chcesz tyle miejsca przeznaczyć. Hmm. Warto pamiętać o tym, że proces cały czas trwa, że proces cały czas jest aktywny. Tego siania i zbierania plonów. Tego dbania o ogród. Tego, że możesz nawet nie dbać o ogród, ale ogrodnikiem jesteś zawsze. Dalej, cytat. Gdy zaakceptujesz jakiś pomysł, mając odprężony umysł, podświadomość przyjmie go i zacznie pracować nad jego realizacją. Hmm. Ten cytat dopisałem, gdyż kojarzy mi się z takim konceptem spotkania z własną podświadomością twarzą w twarz. W innej audycji, którą nagrałem swego czasu w tym życiu, to był jeden z epizodów audycji o nazwie Źródło kreacji. Dam myślę linka do notatek tej audycji dołączonych. W jednej z tamtych audycji opowiadałem, przedstawiłem taki koncept spotkania z własną podświadomością twarzą w twarz. Był to koncept, w którym to było tak, że ja się dopatrzyłem możliwości bardziej skutecznego spotkania z własną podświadomością, że tak powiem. Kiedy, kiedy można, czy inaczej, jak mówię cały czas w tej dzisiejszej audycji o tej sile twórczej, którą możemy różnie nazywać Bogiem, Wszechświatem, wszystkim co jest, Wszechświadomością, to jak mówię o tej sile, która o tym wszystkim porusza, wszystkimi szturkami, jest wszędzie i wszystkim, to w którymś momencie zdałem sobie sprawę z tego, że istnieją metody, w których możemy komunikować się z tą siłą skuteczniej. Już jakby pomijając ten fakt, czy nie pomijając, ale nie mówiąc o tym fakcie, że cały czas się z nią komunikujemy. Nie ma czegoś takiego jak wycisz. Tak jak cały czas siejemy ziarna, to dokładnie cały czas się komunikujemy z tą siłą. Bez względu na to, czy intencjonalnie afirmujesz, medytujesz teraz w tej chwili. Czy po prostu jesteś zaangażowany, zaangażowany w jakieś codzienne czynności, może trywialne, czy, czy jesteś na spacerze z psem. Nie ma znaczenia. Cały czas jesteś w dialogu z tą siłą. Cały czas. Ten dialog jest równie istotny. Równie twórczy. Cały czas jest ta emisja. Cały czas coś emitujesz. Cały czas coś siejesz. I cały czas to pada na glebę metaforycznie rozumianą i wzrasta. Hmm. Cały czas, więc innymi słowy można by rzec, jesteś w dialogu, komunikujesz się z tą siłą. I teraz, w którymś momencie zdałem sobie sprawę, iż istnieje sposób, w którym mogę się komunikować z tą siłą bardziej skutecznie. A powodem, dla którego jest możliwe, żeby taki sposób istniał, jest to, że istnieje coś takiego jak świadomy umysł który dla mnie jest takim radyjkiem zaszumionym, yy, bardzo hałaśliwym, o którym zresztą nagrywałem cały inny epizod audycji źródło Kreacji. O umyśle. Jak można postrzegać własny umysł. Z jednej strony mamy tą własną podświadomość, z drugiej strony mamy świadomy umysł. Takie radyjko. Hmm. Jak mamy ten koncept diabełka i aniołka, które zawieszony jest nad naszą głową, yy, które szeptają do nas różne rzeczy to nasz umysł jest znacznie bardziej rozbudowany więcej znacznie jest takich aniołków i diabełków, które do nas szepczą a nawet nie tylko szepczą, co nierzadko krzyczą. Jest bardzo duży hałas, mówiąc w uproszczeniu w naszej głowie i ten hałas ja teraz nie będę bardziej się na tym koncentrował, jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana tą kwestią umysłu jak można postrzegać umysł jako takie zewnętrzne radyjko, które niekoniecznie my produkujemy, co ona nadaje, tylko raczej dostrajamy się, wybieramy jak kręcenie gałką w radiu starego, w starym radiu, dostrajamy się i dostajemy, że umysł można postrzegać jako takie radio które nam nadaje, w zależności od tego, w jakim jesteśmy stanie, w jakim nastroju, w co się angażujemy, to nam umysł po prostu nadaje odpowiednią muzykę. Odpowiednie rzeczy nam szepcze, lub mówi, lub krzycze. To jeżeli interesuje Cię ta tematyka i zgłębienie, to zachęcam do przesłuchania audycji o umyśle, do której też dam link do, do tej audycji. Do tej dzisiejszej. Natomiast, um, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o, a właśnie, dlaczego jest możliwe skuteczniejsze komunikowanie się z tą nadrzędną siłą wszechobecną? Dlatego właśnie, że ten nasz umysł, radyjko, jest często takim zaszumiaczem tego naszego dialogu. Sprawia, że daje nam możliwość, może tak powiem, daje nam możliwość oczyszczenia tego dialogu, dostrojenia się. Wyobraź sobie, że słuchasz radia, Audycji, do której nie do końca się dostroiłeś, dostroiłaś. Więc jest tam troszeczkę szumu. Jest możliwe teraz dostrojenie tego bardziej, nieco bardziej, nieco bardziej, tak żeby nie było żadnych szumów, żeby był odbiór czyściutki. Jest to możliwe. Więc um, są metody, dzięki którym możesz uzyskać ten efekt odszumienia, że ta radyjka umysłu zajdzie na dalszy plan, blednie, blednie, zblednie, zblednie, uciśnie w końcu, w którymś momencie niemalże całkowicie. I w którymś momencie całkowicie w ogóle straci, straci to um, jakby istotny procent dekoncentracji. Tak jak istnieją, y, istnieje muzyka w mp 3 i istnieją różne jakości tych MP3 generalnie. Można sprawić, że, że MP3 będzie y, nawet y, niższej jakości, nadal no będzie dobrze brzmiała, ale generalnie o co chodzi z tymi MP3-kami? To chodzi o to, że jakby zgrać na przykład taką płytę z muzyką, na komputer, nie do mp 3 tylko to takiego prze przełożyć po prostu jak jest. 100% na 100%, to dostajesz bardzo ciężki plik. Jeżeli chodzi o pliki MP3, to one są znacznie lżejsze, znacznie mniej ważą, jak to się mówi, mniej miejsca na, na dysku, czy na karcie SD, czy gdziekolwiek zajmują, ale, zajmują, ale zabierają jakby z, w sobie zawierają tą samą muzykę. Wydaje się nie słyszeć różnicy. A powodem, dla którego nie czuję się tej różnicy zwykle, nie słyszy się jej, jest to, że, że ta jakby różnica jest za mała. Ona jest tak subtelna, że jej nie słychać. Że ona nie odgrywa, nie odgrywa w efekcie żadnej istotnej roli. Ona nie psuje twojego doświadczenia. Możesz słuchać tę i się cieszyć muzyką. Ona nie psuje doświadczenia. I Podobnie tutaj można wyciszyć własny umysł do takiego stopnia że jak, i, i wypracować sobie taką postawę względem własnego umysłu, że cokolwiek on tam będzie, jakiegokolwiek ewentualnie jeszcze szum będzie obecny, to, to przestanie mieć istotne znaczenie. Przestanie grać rolę w równaniu naszym, że tak powiem. Są metody. I teraz dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeżeli nauczę się wyciszyć własny umysł do tego stopnia, to mój dialog, moja komunikacja z tą świadomą siłą, z tą wszechświadomością, Bogiem, światem, wszystkim, co jest, będzie czysta. Ta komunikacja będzie czysta, przejrzysta, krystalicznie czysta, krystaliczna. Hmm, czyściutka. Więc innymi słowy, co za tym idzie, będzie bardziej, będzie mogła być bardziej skuteczna, bardziej efektywna. Więc w którejś z audycji źródło kreacji właśnie opowiadałem o tym, że opowiadałem o pewnych metodach, w których dosyć łatwych metodach, łatwiejszych niż medytacja, bo pierwsze co przychodzi na myśl to słuchając tego, to może być, że no pewnie mam na myśli medytację. Nie. W tym momencie nie. Właśnie zanim w ogóle powiemy o medytacji można odkryć że są metody prostsze. Nie żeby medytacja była trudna specjalnie, bo nie jest trudna, nie uważam, że jest trudna, ale, ale są metody znacznie prostsze, które są obecne w życiu każdego z nas. I tylko jedyne, co potrzebujemy zrobić, to korzystać z nich lub nie. Nie musimy się ich uczyć. On, są pewne procesy, które są, które każdego dnia dosłownie mają miejsce w naszym życiu. Zwykle, zwykle nie korzystamy z tych procesów, po prostu pozwalamy im trwać i tyle. Natomiast jeżeli sięgniemy po te procesy, to możemy po prostu sięgając po te procesy, nic się nie ucząc, po prostu sięgając po te procesy, kierując wzrok z ich stronę możemy sobie zapewnić, że nasza komunikacja z tą siłą twórczą będzie bardziej skuteczna, bardziej efektywna. Może to brzmi intrygująco, trochę zagadkowo, dlatego że w premedytację teraz nie wchodzę w detale, gdyż postanowiłem zostawić ten temat omówiony znacznie szerzej. Właśnie w tej jednej z audycji źródło kreacji, do której umieszcza na tak do, do tego odcinka, Molium. Hmm. Więc ten cytat: Gdy zaakceptujesz jakiś pomysł, mając odprężony umysł, podświadomość przyjmie go i zacznie pracować nad jego realizacją. To właśnie mi się kojarzy z tym, o czym opowiedziałem. Odprężony umysł, a najlepiej. Hmm. Umysł, który poszedł spać. Radziko, które się po prostu wyłączyło. Co dalej? Sięgnijmy do notatek cytatów. Podświadomość nie reaguje na przymus mentalny. Odpowiada wyłącznie na wiarę lub świadome przekonania to jest cytat, który jest o tyle dla mnie istotny, iż przypomina mi, że nie mogę na siłę niczego wmusić mojej podświadomości, czy, czy jakby nie mogę na siłę sprawić, że dane ziarno będzie skuteczne, a inne nie. Nie mogę tego na siłę sprawić, że dane ziarno będzie skuteczne bardziej od innego. Ja mogę tylko zwiększać liczbę ziaren danego rodzaju, mogę wybierać, co zasiewam, ale nie mogę sprawić, że, że doładuję na przykład jakieś ziarno, tak jak się robi te genetycznie modyfikowane rośliny czy żywność. Nie mogę screeningować tego ziarna, nie mogę zmusić mojej podświadomości, żeby przyjęła dany komunikat, tylko dlatego, że sobie tak wymyśliłem, że mam taki widzimisię czy kaprys i że po prostu coś powiem, czy wymyślę, czy napiszę i to się po prostu zrealizuje. Że to, to, ten cytat mi przypomina, że to tak nie działa, że mechanizm, to prawo wszechświata, tak żartobliwie mówiąc, działa w ten sposób, że słucha wiarygodnego komunikatu. A wiarygodny komunikat jest zbudowany z tego, co możemy nazwać głosem naszego serca, oraz tego, czemu dajemy swoją uwagę. Samo suche przeczytanie danej rzeczy, czy suche stwierdzenie, że czegoś chce, choćby powtarzane tysiąc czy milion razy dziennie, nie będzie miało istotnej mocy, jeżeli nie będą pod to podłączone na przykład emocje, a już szczególnie prawdziwe uczucia, takie z głębi serca. A jak wspomniałem wcześniej, prawdopodobnie nawet nie jest możliwe, żeby tworzyć pragnienia serca. Można je sobie tylko uświadamiać. Więc. Więc um, jeżeli ja odkryję coś w moim życiu, co mnie zafascynuje, to tak naprawdę to, że ja będę dawał temu uwagę, to nie jest to, że ja wymyśliłem to pragnienie. Po prostu napotkałem w moim przestrzeni coś, co poruszyło odpowiednią strunę we mnie, ale ta struna istniała tam wcześniej. I to, że ja czuję ekscytację w danym konkretnym kierunku, w kontekście jakiegoś konkretnego celu, to jest sprawą właśnie, to się stało za sprawą tylko i wyłącznie tego, że we mnie jest ta odpowiednia struna. Rozejrzyj się wokół i zobaczysz osoby, których w ogóle nie rusza to, co porusza ciebie. To jest całkowicie naturalne i oczywiste. Wydawałoby się całkowicie naturalnym i oczywistym. Niemniej jednak to też jakby ilustruje fakt, że w nas samych są pewne struny konkretne. Pewien konkretny, bardzo charakterystyczny profil, który sprawia, że jeżeli doświadczymy pewnych konkretnych bodźców, to one poruszą w nas te konkretne struny. Lub inne bodźce w ogóle nie zrobią na nas wrażenia. Więc od tego będzie zależało, to będzie jakby witalizowało nasz dialog, to będzie ten głos naszego dialogu. Ale jeżeli ja wezmę sobie pierwszą lepszą rzecz ze stołu na przykład i stwierdzę, że ja to chcę, ale to nie poruszyło strun we mnie, to mnie nie rozpala, nie porusza, nie ekscytuje, nie daje entuzjazmu, tylko to jest taki kaprys, czy coś powiedzmy, to, to nie będzie miało mocy żadnej lub prawie żadnej, to nie będzie istotne, bo, bo to nie będzie mówiło tak naprawdę, to nie będzie miało głosu. Głos ma, mają uczucia. Tak naprawdę esencjonalną komunikacją pomiędzy tobą a, a tą wszechświadomością, tą siłą, prawem przyciągania, jakkolwiek nazwać, to esencjonalną komunikacją są uczucia, emocje. To nawet nie są słowa. Słowa są tylko mm, bodźcem, który ma coś poruszyć. Ma poruszyć emocje, ma pobudzić emocje, ma pobudzić odczuwanie. Ale to nie chodzi o słowa. Chodzi o właśnie te emocje i uczucia. I to one są naszym prawdziwym komunikatem, który kierujemy non-stop, mniej lub bardziej świadomie, mniej lub bardziej intencjonalnie, do Wszechświata, do Boga, do przestrzeni, do Wszechświadomości. I to tworzy nasze życie. To tworzy nas. Więc ten cytat konkretny, który przeczytałem przed chwilą, on przypomina mi, że on przypomina mi o tym, co tworzy. Co, co jest komunikacją. Co jest komunikatem moim do Wszechświata. Co, um, co nie jest, a co nie. Co mam zrobić, jeżeli chcę coś przekazać Wszechświatowi? Hmm. I to nie działa wówczas tak, że wystarczy, że to powiem, czy napiszę. Hmm. Esencjonalne jest zupełnie co innego. To, czy ja to czuję i jak bardzo. Hmm. Dalej cytaty. O swoim nosie decydujesz ty sam, sposobem myślenia, uczuciami i poglądami. To jest prosty cytat, który przypomina, jakie konkretnie rzeczy mają wpływ na naszą rzeczywistość. Jest ich więcej. Tutaj mamy ten sposób myślenia, uczucia, poglądy. Dodałbym do tego jeszcze mentalność, emocje, nawyki, skojarzenia, z jakim dajemy moc, a jakim nie. Dużo by o tym mówić. Mentalność jest dobrym konceptem, dobrym terminem, dużo jakby bardzo dającym do myślenia, gdyż opisuje, jakby jakby cały zbiór, cały zestaw naszych nawyków myślowych. Cały jakby sposób globalny. To, jak myślimy, jak osobiście, w jaki sposób ty myślisz. Tworzy twoją mentalność. Hmm. I to wszystko ma wpływ. To, to jest istotne dlatego, że istnieje taki dosyć powierzchowny sposób rozumienia prawa przyciągania, tak zwanego, czyli tego prawa który yy, który mówi, że yy, co, co, co jest paliwem tego wszystkiego, to jest właściwie wizualizacja, afirmacja, powiedzmy, um, jakaś konkretna praktyka, a, a cała reszta nie. Cała reszta to po prostu jest tło nieistotne. Jak chcę napędzić prawo przyciągania, to potrzebuję usiąść, poafirmować, powizualizować i tyle. A cała reszta to jestem wolny od tego. Nie ma mnie. Wchodzę do budki, wchodzę do prawa przyciągania jak do budki telefonicznej. Ale to tak nie jest, moim zdaniem. Tylko, jak już wcześniej wspominałem, proces trwa cały czas. Według mnie jest cały czas aktywny. Zasiewanie ziarna trwa nieustannie. I tak samo w tym cytacie on wskazuje, że, że paliwem nie jest tylko taka intencjonalna praktyka, jak wizualizacja czy afirmacja, ale paliwem jest również tak non-stop obecna rzecz, jak własna mentalność, jak własne uczucia, emocje sposób myślenia, myśli, wszystko. To właściwie jak o tym pomyśleć, to dochodzić, można łatwo dojść do wniosku, że wszystko, wszystko cały czas, cały czas jakby napędzamy to. Nie wchodzimy do żadnej budki telefonicznej wtedy, kiedy chcemy porozmawiać z prawem przyciągania, czy z Bogiem, czy z Światem. Tylko non-stop z nimi rozmawiamy. Jak to Jak to zmienia sytuację? Jak to zmienia obraz rzeczy? Hmm. Daje, to jest dobra nowina, bo daje nam jakby możliwości znacznie większe. Że możemy zadbać o znacznie więcej elementów, które tworzą nasze życie. Że mamy innymi słowy znacznie więcej sterów w dłoniach, możliwych do uchwycenia, niż by się wydawało. I możemy w efekcie tego spostrzeżenia dbać o własną mentalność, modelować się świadomie, celowo, z rozmysłem, mając na uwadze czego my chcemy od życia, mając na uwadze na co uważamy, że zasługujemy. Możemy świadomie modelować mentalność własną. Możemy modelować sposób myślenia, skojarzenia, nawyki myślowe, emocje, uczucia, którym dajemy uwagę, energię i jak wiele i jak długo i tak dalej i tym podobne. Hmm. Co dalej z cytatów? Czy mam coś jeszcze? Nie. To się właśnie skończyły moje notatki cytatów wybranych. To tylko garstkę cytatów z potęgi podświadomości Josepha Murphy'ego. Hmm. I tak myślę, zastanawiam się teraz, czy faktycznie nagrywać ten rozdział Molium o dwóch pozycjach, czy zrobić dwie części? A tak mnie trochę kusi, żeby zrobić dwie części. Więc może faktycznie tak zrobię, żeby było może nieco bardziej przystępnie, czasowo, w jednym odcinku, to faktycznie zrobię dwie części. Tak, to jest w ogóle niespodziewana decyzja na dzisiejszy rozdział MOLIUM, że miałem mówić o dwóch książkach, ale tak naprawdę powiem o jednej dzisiaj, a o drugiej powiem następnym razem, to będzie kolejna garść cytatów z zupełnie innej pozycji. Um, jeszcze myślę, nie odsłonię z jakiej, żeby była niespodzianka. Um, I to będą cytaty, wokół których również chciałbym, chciałbym skoncentrować się na, na pewnych refleksjach, spostrzeżeniach. Um, częściowo będzie miało, myślę, to związek z tym tworzeniem świadomą kreacją własnego życia, ale będzie to znacznie szerszy temat, mogę tyle powiedzieć, że rozwoju duchowego, świadomości, świadomego życia, tak bym to nazwał, pewnej perspektywy unikalnej na swój sposób. A, to zagadkowo i abstrakcyjnie brzmi, ale niedługo już, niedługo dowiesz się, co mam konkretnie na myśli, gdyż mam yy, na moim smartfonie gotową garść cytatów, a może, żeby było nawet jeszcze bardziej ciekawie, to przeczytam kawałek z tych cytatów teraz. Um, początek. Zamieszkałem w lesie. Haha, <śmiech> albowiem chciałem żyć świadomie. ha zamieszkałem w lesie, albo chciałem żyć świadomie. <śmiech> o czym ja będę mówił w tym następnym molium? <śmiech> Życiu w lesie. Nie, nie, to nie będzie żadna pustelnia, to nie będzie żaden ascetyzm, choćby się tak wydawało. To będzie garść witalnych w inspirację myśli, które mogą być poruszające, mogą dawać do myślenia. Ja osobiście uwielbiam jak książka daje do myślenia. Tak jak wspomniał któregoś razu lektor audiobooków Macro New, nie jest tak bardzo istotne, czy poglądy danej książki trafiają do siebie czy nie, czy zgadzasz się z nimi, czy nie, lub w jakim stopniu. Istotnym jest przede wszystkim to, czy książka skłania Cię do myślenia, czy inspiruje Cię do myślenia. To jest istotne, dlatego, że to gdzieś porusza jakieś trybiki w tobie. Sprawia, że one się zaczynają ruszać. <śmiech> Bardziej niż zwykle. Hmm. Są książki, które mogą naprawdę dobrze, nieźle rozpędzić te nasze trybiki i sprawić, że w efekcie możemy mm, dotrzeć do czegoś, czego nie zdawaliśmy sobie w ogóle wcześniej sprawy, do jakichś totalnych niespodzianek. Takie turbo doładowanie. Hmm. Na co dzień jest tak spokojny generalnie, może być spokojny, może mieć takie przewidywalne życie w mniejszym lub większym stopniu, a tu sięgamy po jakąś książkę i nagle do doładowania, które doprowadza nas do miejsca, którego istnienia nie podejrzewalibyśmy w najśmielszych wizjach. Ha. Jedną, z taką, jedną z takich książek chciałbym przedstawić w następnym rozdziale Molium. Gaz cytatów. Tak, to wszystko będzie. Mogę powiedzieć już teraz jako zapowiedź w następnym rozdziale. Hmm. Tak wyjdzie, że to będzie rozdział trzynasty! Ale to następnym razem. Myślę, że dzisiaj całe Molium dedykuję potędze podświadomości Josepha Murphy'ego, pewien mój hołd względem tej książki, pewna moja jej adoracja. I myślę, tak na koniec jeszcze podzielę się z Tobą takim spostrzeżeniem, że ta książka stała się dla mnie książką, po którą czuję się w obowiązku sięgać ponownie w życiu. Nawet nie, na, nie tyle na zasadzie tak jakby punktowo rozumianej afirmacji, że to jest tak jak wcześniej mówiłem źródło potencjalnie świetnych afirmacji ale na zasadzie, żeby przeczytać ją samą jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Czuję się w obowiązku wręcz, żeby to robić. Ona jest tak dla mnie osobiście wartościowa i świetnie napisana, błyskotliwie, tak bardzo błyskotliwie i, i trafnie, że absolutnie nie chcę sobie pozwolić, żeby ona więcej zeszła w moim życiu na dalszy plan, żeby została zapomniana, zepchnięta przez inne książki, gdzieś do tyłu, gdzieś zakurzyła się. Nie, ja chcę mieć ją świeżą. Chcę, żeby tak wartościowe źródło dla mnie, to oczywiście kwestia gustu, jakim będzie dla kogoś innego, ale chcę, żeby tak wartościowe źródło dla mnie było witalne w moim życiu. Chcę, chcę z niego pić regularnie, możliwie. Hmm. Więc chcę do niego wracać. I taką bardzo miłą niespodzianką, czymś czego się w ogóle nie spodziewałem, yy, stało się to, że ja sobie dałem sprawę, że ta książka mi się nie tyle nie nudzi, co nawet powtórna lektura tej książki nie jest dla mnie przewidywalna. Wcześniej wydawało mi się, że jeżeli czytałem daną książkę raz, dwa, trzy, to następna jej lektura może być dla mnie już dosyć przewidywalna kilka miesięcy później, czy, czy rok później, czy półtora roku później. Okazuje się w moim przypadku tak, że zupełnie coś przeciwnego ma miejsce. Mianowicie... Czytając, czy słuchając ponownie książkę po tych kilku, kilkunastu miesiącach, powiedzmy, ona w ogóle nie jest przewidywalna. Ona daje mi odczuć świeżość. Co mnie w ogóle jakby zaskoczyło ogromnie, że, że książka stała się dla mnie świeża. Pomimo faktu, że kilkukrotnie już ją czytałem. To powrót do niej po kilku, kilkunastu miesiącach nagle odkrywa przede mną niemalże nową książkę. Książkę, która ma taki sam świeży power, nowy. Mój kot chce mieć udział w tej audycji dzisiejszej. Hmm. Więc to, to, to jest niesamowite odkryć, że, że książka może być tak bardzo witalna, skuteczna, świeża, bez względu na to, jak często do niej wracasz. Ona może być świeża. Ona może notorycznie raz za razem odkrywać przed tobą coś innego, poruszać nieco inne struny, albo zupełnie inne struny. I za każdym razem efektywnie cię napędzać. To jest bardzo, bardzo, bardzo miła świadomość, wielka niespodzianka dla mnie osobiście, która skłoniła mnie do, do tego, żeby chętniej powracać do różnorakich książek, które wydawałoby mi się, mojemu umysłowi by się wydawało, że, że ja już dobrze znam <grych> i że to nie może już Dużo mi wnieść w moją przestrzeń, bo przecież ja to znam, więc to raczej byłoby przewidywane. Hmm. I tą refleksją chciałbym zwieńczyć dzisiejszy dwunasty rozdział Molium, wyznań Mola Książkowego. <śmiech> Życząc Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy, przyjemnego życia, mówił Thomas Lee.